Paprocki był to restaurator przy ulicy Madalińskiego. Regularnie w każdą sobotę ogłaszał się w gadzinowym Nowym Kurierze Warszawskim, komunikując, że pośredniczy w prenumeracie Der Stürmer, jednego z najbardziej plugawych tygodników hitlerowskiej propagandy i innych niemieckich pism. Wobec tego Rudy Jalek, przy pomocy kilku kolegów, postanowili na rozkaz Wawra wykończyć Paprockiego. Wykończyć go na szaro. Kwatera główna roboty przeciw Paprockiemu mieściła się w mieszkaniu Rudego. Codziennie przychodzili tam Alek i paru innych. Każdego dnia omawiano plan bliższych i dalszych przeciw Paprockiemu zamierzeń. Każdego dnia zamierzenia te wprowadzano w czyn. Najpierw posłano do Paprockiego parę perswadujących listów. Potem wytłuczono mu szyby. Potem na szeregu przystanków tramwajowych rozlepiono ogłoszenie, że ma on na sprzedaż po rewelacyjnej cenie bardzo w owych czasach poszukiwaną słoninę. Potem zaczęto go nękać i dręczyć kilkoma dziennie telefonami, tłumacząc, co to jest der Stürmer. Potem dano w Nowym Kurierze Warszawskim parę ogłoszeń o tym, że Paprocki ma na sprzedaż za pół darmo węgiel którego chce się szybko wyzbyć. Potem na murach domu Paprockiego i sąsiednich wypisano o Paprockim szereg soczystych słów. Potem nalepiono na drzwiach restauracji klepsydrę żałobną o zgonie Paprockiego i znów wytłuczono mu szyby. Po dwóch tygodniach w każdym z okien restauracji ukazało się ogłoszenie wystawione przez bliskiego wariactwa restauratora. Zawiadamiam szanowną publiczność, że nie prowadzę już pośrednictwa w prenumerazie Der Stürmer i innych niemieckich pism. Jeden z głupców został nauczony rozumu. Chłopcy czuli się doskonale w służbie małego sabotażu. W pracę wkładali inicjatywę i sporo czasu. Słyszeli, jak miasto pozytywnie ocenia to, co robią. Widzieli często dodatnie wyniki swej pracy. To dawało zadowolenie, duże zadowolenie. Szczególnie, że czuli jednocześnie, jak oswajają się z niebezpieczeństwem, jak wdrażają w odwagę i jak wzrasta wpływ ich działalności na stolicę. Dwa poczynania Wawra były szczególnie udane i dały specjalnie dużo zadowolenia. Rozlepienie ośmieszającego Hitlera afisza. Führer powiedział oraz rysowania na murach żółwia mającego propagować powolną robotę w zakładach pracujących na rzecz okupanta. Rekordzistą żółwiowym okazał się Rudy. Przydały się tu jego zdolności rysunkowe oraz wymyślony przezeń schemat żółwia, łączący w sobie, jak z dumą mówił, ekspresję wyrazu i szybkość pociągnięcia kredą. Jednego wieczoru narysował Rudy ponad 80 żółwi. Koledzy, oglądając te rysunki, z uznaniem kiwali głowami nad wyjątkowym lenistwem bijącym z sylwetek żółwi rudego. Nie ma co, wybitny talent rysunkowy, tej samej skali co talent kucharski. To wszystko, co opisywaliśmy wyżej, dotyczy jednej z dwóch dróg oddziaływania małego sabotażu. Drogi oddziaływania na własne społeczeństwo. Była jednak również i dziedzina druga, oddziaływanie na Niemców warszawskich. Na dwadzieścia tysięcy cywilnych Niemców stale przebywających w stolicy oraz setki tysięcy przebarających się przez stolicę niemieckich żołnierzy i urzędników. Chodziło o to, by Niemiec widział i czuł, że pobity kraj nie został pokonany, że go jako okupanta nienawidzi. Chodziło o to, by dręczyć i niepokoić nieprzyjaciela, unaocznieniem mu, iż istnieją podziemne siły polskie, każdej chwili gotowe do wyjścia na świat i do odwetu. W latach 1941 i 1942 tę działalność pedagogiczną w stosunku do okupanta spełniał właśnie mały sabotaż. Mały sabotaż Wawra był pierwszą linią Polski walczącej. Dywersja w owe czasy trwała jeszcze w głębokim ukryciu, z wyjątkiem legendarnego Jędrusia na Kielecczyźnie. Pierwszą wielką robotą dręczenia i niepokojenia Niemców, w której wzięli udział nasi chłopcy, była znana na całym świecie wojna z Gebelsem, przeprowadzana za pomocą litery V. Inicjatywę podjęła propaganda angielska, nawołująca drogą radiową wszystkie kraje okupowane do pisania na murach litery V, to znaczy victory, zwycięstwo. Wawer przyłączył się do brytyjskiej inicjatywy i pewnego dnia miasto pokryło się tysiącami liter V. Ponieważ to samo działo się w Jugosławii, Belgii, Francji, w całej okupowanej Europie, a nawet na niektórych terenach Rzeszy, Goebbels powziął decyzję wybicia klina klidem. Na przełomie lipca i sierpnia 1941 roku propaganda hitlerowska zaczęła z niesłychanym nakładem sił i środków za pomocą ulotek, afiszy, napisów, specjalnych tablic itd. rozpowszechniać tę samą literę V jako wiktorię, symbol przyszłego zwycięstwa niemieckiego. Wawer ocenił z uznaniem, refleks i pomysłowość Gebelsa. Natychmiast jednak zastosowano ripostę. Zaczęto duże V uzupełniać w ten sposób, że Warszawa zaroiła się od słowa Verloren, Deutschland Verloren, Niemcy zgubione. Było dużo roboty z tym V i z Deutschland Verloren. Była to jednak praca zabawa przyjemnie mieć do czynienia z rzutkim i pomysłowym przeciwnikiem. Dużą satysfakcją jest nie dać mu się i odparować i uderzyć go w czułe miejsce. Szczególnie, gdy przeciwnik jest zbrojny w potężne środki. Samemu zaś rozporządza się tylko kredą i małą nalepką. Gdy propaganda niemiecka rzuciła hasło wypisywane i rozlepiane setkami tysięcy Deutschland SIEGT AN allen FRONTEN, Wawer krótkim, ostrym pchnięciem odparował cios. W słowie zikt literę S zamieniona na literę L. Deutschland liegt an allen fronten. Zamiast Niemcy zwyciężają, Niemcy leżą na wszystkich frontach. Starożytni poeci, zaczynając swe eposy, wzywali często we wstępach bogów do pomocy w opisie wielkich czynów. Niechże wolno będzie autorowi tej książki westchnąć także o pomoc do mus w opisie jednego z drobnych, lecz jakże pomysłowych czynów Zośki i Rudego. W drugim roku okupacji uruchomili hitlerowcy w Warszawie szereg sklepów wędliniarskich sprzedających wędliny tylko Niemcom. Dla zrujnowanej Warszawy dla stutysięcznych rzesz ciągle głodującej ludności, otrzymującej na kartki tylko chleb, drobnej ilości cukru oraz od czasu do czasu 100 gramów mięsa. Te olbrzymie sklepy za witrynami, których widniały stosy soczystych kiełbas, wielkich szynek, połcie mięsa, wiązanki parówek i serdelków. Te niemieckie sklepy Wolfarta były nieznośną prowokacją. Zośka, bardziej niż inni wrażliwy na zagadnienia społeczne, zdecydował przeprowadzenie akcji przeciw kilku sklepom. Do spółki z Rudym, do którego w tym czasie silnie się zbliżył i zaprzyjaźnił, zdobył kilka probówek gazowych i ze stoperem w ręku przeprowadził doświadczenie co do długości spalania lądu. Pewnej soboty, kupiwszy samo zatrzaskującą się kłódkę, Zośka i Rudy ruszyli do głównego sklepu Wolfarta na Nowym Świecie. Była godzina dwunasta w południe. Tłok w sklepie ogromny. Zośka, przezwyciężając niepokój i lęk, zapalił zwisający u probówki ląd, szybko otworzył drzwi, wszedł i odsuwając paru Niemców, położył na bocznej ladzie probówkę z syczącym lądem. Gwałtownym ruchem cofnął się do drzwi i zanim zdumieni Niemcy zorientowali się, o co chodzi, był już za progiem. Rudy stał z kłódką na zewnątrz. W chwili, gdy Zośka zamykał drzwi, a w sklepie powstał niespokojny ruch, Rudy nałożył kłódkę na dwa zewnętrzne kółka, aby zamknąć w ten sposób drogę wyjścia kilkudziesięciu Niemcom. Wszystko to trwało zaledwie dwie sekundy. Syczący ląd i zamknięcie drzwi wywołały w sklepie panikę. kotłomanie widoczne było na zewnątrz. Zośka zniknął, Rudy jednak został przy drzwiach, szarpiąc się z kłódką. Przekleństwo, kłódka była za mała, kółka za grube, nie można było docisnąć. Probówka już wybuchła, duszący dym zaczął napełniać sklep. Przed sklepem gromadził się tłum. Ludzie widzieli, że coś niesamowitego dzieje się wewnątrz. Podchodziło dwóch policjantów. — Rudy! Rudy! — krzyknął ostrzegawczo z drugiej strony ulicy Zośka. Każda chwila stawała się coraz niebezpieczniejsza. Rudy, podniecony i wściekły, odbiegł od sklepu. Jakiś głupio usłużny przechodziń otworzył drogę zamkniętym, którzy jak przez szatanów pędzeni w tłoku i krzykach rzucili się na ulicę. — Oczywiście, Alek... Nie mógł się dać zakasować pomysłowości i inicjatywy innych. On też miał swoje pomysły i swoje zamierzenia. Jeśli dręczyć hitlerowców, to dręczyć.